Panie prezesie, nie tak dawno świętowaliście oddanych 5 milionów ton ziarna w silosach, tyle wyprodukowaliście urządzeń do przechowywania, teraz świętujemy 6 milionów. Jak ten czas szybko leci, a bin się rozwija? Czy można powiedzieć, że jest jakaś tendencja z roku na rok, czy można powiedzieć, kiedy dobijecie do 10 milionów? Jeśli nic się nie zmieni, to możemy liczyć te ćwierć miliona ton rocznie, milion ton 4 lata, więc 16 by wyszło, tak? Byłoby wtedy 10 milionów ton. No, co prawda, to są już inne silosy niż kiedyś, inne konstrukcje. Mamy nadzieję małą, że są zastępowane te starsze tymi nowszymi. Nowsze silosy są bezpieczniejsze, większe. Wprowadzamy też nową technologię, o której na dzisiejszej konferencji mówiłem silosów z blachy falistej. Będą to dla nas nowe wyzwanie, nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. No właśnie, bo podczas konferencji pytano Pana, dlaczego z falistej, a nie z płaskiej, tak jak dotychczas, dlaczego wprowadzacie tak istotną zmianę? Po prostu chcemy, żeby nasz wyrób był wyrobem konkurencyjnym, a okazuje się, że ta konkurencyjność cen filosów zmienia się w zależności od ich wielkości. Nasza dotychczasowa technologia, którą uważamy za bardzo dobrą, znakomitą, sprawdzoną, jest dobra w tych silosach, które do tej pory produkowaliśmy, a teraz chcemy produkować większe. Wtedy ekonomia, czyli mniejsza ilość blachy potrzebna do zbudowania silosu, będzie w tej nowej technologii, będzie po prostu taniej. No, szkoda tu się rozwijać ten temat. Ten silos będzie przy okazji lżejszy? Bo skoro mówi Pan, że mniejsza ilość blachy pójdzie. Ten paradoks. Silos będzie większy, ale gdyby był zbudowany w dotychczasowej technologii, byłby cięższy. Czyli od tego wyimaginowanego, budowanego, ten projektowy będzie lżejszy. Ale blacha falista, czyli ona musi mieć te swoje fale, więc tak naprawdę blachy powinno iść więcej. A jednak paradoks, dlaczego jej idzie mniej? Po prostu będzie cieńsza, będzie grubość blachy, będzie mniejsza. Czyli dla porównania w milimetrach? Nie możemy porównywać bezpośrednio w milimetrach, albowiem nie chcemy zmieniać naszych dotychczasowych silosów, tylko chcemy robić te prognozowane większe. Ja myślę, że tutaj grubość blachy o te kilkadziesiąt procent ulegnie zmniejszeniu. Wasze silosy stoją całymi latami, świetnie się mają, więc aby szukać nowych miejsc sprzedaży, musicie również eksportować. Dokąd już eksportujecie, a dokąd będziecie eksportować? Eksportujemy dookoła, w każdym kierunku od, od Polski. Myślę, że te kierunki pozostaną, bo jeśli już... Pchamy się na zewnątrz praktycznie w każdą stronę, to również będziemy tam stawiali te nowe silosy. Właściwie te większe sanie na te silosy większe jest właśnie za granicą spowodowane. Ta struktura rolna użytków rolnych, którą mamy w Polsce jest naszą specyfiką stosunkowo małe gospodarstwa i co za tym idzie małe silosy. Patrząc na kraje ościenne, tam te gospodarstwa są większe i potrzeby przechowalnicze też są większego typu, mają więcej jednorodnego zboża, które mogą załadować do jednego silosa. Który kierunek lub który kraj, albo który region, Pana zdaniem, jest taki najbardziej perspektywiczny? Na pewno Ukraina, głównie z tego tytułu, że historycznie wiemy o ich możliwościach, o glebach, a jednocześnie jest tam potężny głód i niedostatek tego rodzaju urządzeń. Tam, o ile sytuacja polityczna się ustabilizuje, jeśli ta gospodarka zacznie się jakoś rozwijać czy stabilizować, to myślę, że będziemy sprzedawali dużo.